Minęła druga. był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Ważyński. Dla Sławomira Cęckiewicza to koniec batalii. Służby twierdzą inaczej. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych podkreśla jednak, że to nie oznacza, iż szef bbn odzyskał uprawnienia. Sylwia Białek. Służba kontrwywiadu wojskowego blisko dwa lata temu cofnęła Sławomirowi Cęckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzję uchylił i tak sprawa trafiła do NSA. Sądyć skargę oddalił, co z zadowoleniem przyjął Sławomir Cęckiewicz. Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia dziękuję NSA napisał na portalu X. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w mediach społecznościowych napisał, że wydane wyroki zamykają etap sądowo-administracyjny. Dodał, że nie oznacza to jednogło. Jednakże że Sławomir Cęckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Sławomir Cęckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Szef BBN-u stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów oznaczonych klauzulami tajne i ściśle tajne, które dotyczyły planów Warta. Po decyzji NSA Sławomir Cenckiewicz zażądał od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa SKW. Sejmowe Komisje Finansów i Gospodarki za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Tym samym nie poparły wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie dokumentu. Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Stanowisko połączonych komisji będzie teraz głosowane przez Sejm. Jeśli za wnioskiem opowie się co najmniej trzy piąte posłów, a głosować będzie co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, będzie to oznaczać odrzucenie weta prezydenta. Peter Modziar dziękuję Polakom za wsparcie w walce o zmianę systemu na Węgrzech. Lider partii TISA, która wygrała wybory w tym kraju, Mówił o tym po spotkaniu z węgierskim prezydentem, na którym został poproszony o utworzenie rządu. Silnej Europy z środkowej potrzebują, moim zdaniem, nie tylko Węgry, lecz także Polska, Czechy i Słowacja. Dziękujemy naszym polskim i innym przyjaciołom za to, że są tu z nami i z radością przyjęli wyzwolenie Węgier, a także za to, że Węgry mogą znowu być krajem europejskim, niepodległym, demokratycznym i suwerennym, takim jak one. Przyszły premier Węgier zapewnił, że w pierwszą zagraniczną podróż uda się do Polski. Prawdopodobnie będzie chciał skonsultować się z władzami w Warszawie w sprawie odblokowania unijnych środków dla swojego kraju. 21 pocisków manewrujących oraz ponad 360 dronów to arsenał, którym Rosja zaatakowała po południu i wieczorem centralne i południowe obwody Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała niemal wszystkie obiekty. Celem jednego z ataków była m.in. Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Zginęła jedna osoba, sześć zostało rannych. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce. Maszyny wróciły do baz późnym wieczorem. To są aktualności jedynki. Apel policji w sprawie niedzielnego karambolu w Łomiankach pod Warszawą, wciąż aktualny, mundurowi nadal czekają na świadków wypadku. Ich pomoc będzie nieoceniona, mówi zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster. Każdy świadek, który wniesie nam tutaj obraz tego, co tam się wydarzyło, jest istotny tak naprawdę potem dla wyrokowania przez sąd. I myślę, że jesteśmy do tego wewnętrznie zobligowani za każdym razem, aby zebrać wszelkie dowody i pełen materiał Prokuratorowi. W wypadku na Krajowej Siódemce zginęła 19-letnia kobieta i 16-latek. Jak ustaliła prokuratura, kierowca auta, który uderzyło w drugi pojazd, był pijany. Miał wypić około litra wódki kilka godzin przed zdarzeniem. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie i kierowcy, i pasażera samochodu, który miał spowodować tragiczny wypadek. Dar młodzieży wypływa z Gdyni do Stanów Zjednoczonych. Fregata Uniwersytetu Morskiego wyruszy w rejs po południu.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 W nocy na wschodzie kraju słabe opady deszczu, lokalnie w centrum i na południu mgły. Temperatura minimalna od 3 do 9 stopni. W dzień będzie pochmurno, również możliwe przelotne deszcze, a na termometrach maksymalnie od 8 do 19 stopni. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Najpierw Sprawy Krajowe i pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej ze mną w studiu. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, chciałbym od razu uspokoić, że nie będę komentował trzech godzin. <śmiech> <śmiech> tylko jesteśmy umówieni, na... tylko chwilę o sprawach, nieco, o sprawach ponad, nieco ponad 20 minut później, równie zacni goście będą w naszym programie. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, co dzisiaj wydarzyło się wokół Sławomira Cęckiewicza, bo szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego triumfuje po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego który no, uchyla te, te wątpliwości dotyczące jego dostępu do informacji niejawnych. Też trzeba pamiętać o tym, że Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który również był korzystny dla Sławomira Cęckiewicza. Oczywiście już słyszałem wypowiedź rzecznika koordynatora ministra służb specjalnych pana zacytujemy. Jacka Dobrzyńskiego, który powiedział, że oczywiście to nie znaczy automatycznie przyznanie dostępu do informacji niejawnych. To posłuchajmy, posłuchajmy. co mówił Jacek Dobrzyński.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 poświadczeniami bezpieczeństwa. To jak to jest? Ma ten dostęp? Nie ma tego dostępu? Jak się do tego problemu ma ten dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu e, No Ma się tak, że sąd stwierdził jedynie, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i koordynator służb specjalnych popełniła błąd e, i sławomir Mitynckiewicz jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powinien ten dostęp do informacji niejawnych mieć. Taki jest wyrok sądu. Natomiast oczywiście pojawiają się wątpliwości polityczne, o których trzeba mówić. Mianowicie Sławomir Cenckiewicz do wyborów parlamentarnych w 2023 roku wykorzystywał swoje funkcje publiczne do działalności politycznej. A mówiąc już bardziej szczegółowo, jako szef archiwów wojskowych wydał decyzję o odtajnieniu części planów wojskowych, które następnie były wykorzystane w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To chodziło o, o ten słynny spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w których okazało się, że... Polska się będzie bronić na linii Wisły. Na linii Wisły i że to był plan opracowany przez rząd Donalda Tuska w 2011 roku. No tylko, że wtedy opinia publiczna poznała tylko część tego planu, dlatego że no po, po wielu tam miesiącach i tygodniach okazało się, że to jest jedna z strategii, propozycji wojskowych, które znalazły się w tajnym planie. No i Sławomir Tęskiewicz, odtajniając te archiwa, przyczynił się do, do takiej akcji propagandowej, którą y, organizowała wtedy ówczesna władza. I to jest główny Zarzut. Oprócz tego, że w poświadczeniu, czy tej ankiecie złożonej do służb specjalnych, Sławomir Cenckiewicz zataił przyjmowanie Pewnych mm -hmm. To Ale... był kolejny, kolejny argument, który pojawiał się w przypadku, w przypadku tej narracji, którą słyszeliśmy od Koordynatora służb Specjalnych. Wojskowa prokuratura głównie ma zastrzeżenia i pretensje do Słowo Cenckiewicza o ten pierwszy wątek, który pan poruszył. I to nijak się ma do tego, czym zajmował się dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny, bo cały czas staram się zrozumieć, dlaczego ten wyrok jest ważny i dlaczego tak triumfalnie przyjął go słowo a Jacek Dobrzyński mówi to, co usłyszeliśmy przed chwilą i myślę, że niektórzy nasi słuchacze, jeśli nie wszyscy, mogą się czuć nieco pogubieni w tych dwóch narracjach. No bo one są wykluczające, ale tak naprawdę tu chodzi tylko o taką najczystszą cyniczną politykę. Tak naprawdę te dwie strony, to jest oczywiście teraz co powiem, jest bardzo idealistyczne. Mhm. Te dwie strony powinny ustąpić. To znaczy, koordynator służb specjalnych powinien przyznać Sławomirowi Cyńskiewiczowi dostęp do informacji niejawnych, a Sławomir Cyńskiewicz powinien no jakby. Poddać się temu procesowi, o ile on będzie, czy jest, jest, jest w trakcie zbierania dowodów w sprawie tej działalności do 2023 roku. Szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wojną w Ukrainie, a Senckiewicz pełni naprawdę bardzo ważną, odpowiedzialną rolę w systemie polskich instytucji. Jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli jest przedstawicielem prezydenta w rozmowach z służbami specjalnymi w koordynacji różnych działań dotyczących, dotyczących naszego bezpieczeństwa. Więc tak naprawdę ta, ta, ta działalność Sławomira naprawdę, którą ja oceniam jednoznacznie negatywnie, dlatego że Sławomir Cęckiewicz był autorem wielu fake newsów dotyczących działalności politycznej Donalda, Donalda Tuska, i Radosława Sikorskiego. Przypomnijmy, że w takim serialu Reset, który produkowała Telewizja Polska w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Cenckiewicz próbował udowodnić, że Tusk i Sikorski realizowali zlecenia polityczne z Kremla kiedy rządzili Polską. No to jest absurd, nie potwierdzone żadnymi dowodami i yy, ta narracja budowana przed wyborami parlamentarnymi znowu miała przyczynić się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości yy, w wyborach parlamentarnych. I ja bym jakby już postawił kropkę, mhm. mianowicie mamy teraz sytuację, w której wszystkie strony sporu politycznego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powinny ze sobą współpracować. Czy to jest przypadek, że jednego dnia dowiadujemy się o podpisanych wnioskach o awanse oficerskie i odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW i dowiadujemy się o tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest powodem dla przyjęcia przez Słabomira Cenckiewicza takiego triumfalnego tonu? To pytanie należy zadać prezydentowi, Karolowi Nawrowskiemu. Ja bym się nie doszukiwał y, y, y, y, y, y, y, y, jakichś linków łączących te, te dwa fakty. Że bo sądy są niezależne Szczególnie, że już dzisiaj usłyszałem od posła Tomasza Treli z Nowej Lewicy, no bo też się go zapytałem o to, dlaczego akurat dzisiaj prezydent podpisał nominację oficerskie i akurat poseł Trela uważa, że jest to związane z blamarzem prezydenta, jeśli chodzi o poparcie udzielonego, udzielonego Viktorowi Orbanowi. Hmm. Że Orban przegrał, więc prezydent, który popierał byłego, byłego obecnego premiera Węgier musiał zrobić coś, żeby co odwrócił odwróci uwagę i co sprawi, że jednak nie jest tylko jakby sympatykiem skrajnej prawicy. Więc są różne interpretacje, natomiast jest tak, że to się wydarzyło bardzo późno. Ci oficerowie Dzisiaj już nominowani, czekali na to od listopada. Dzisiaj mamy kwiecień i to, ta, te analizy prowadzone przez Kancelarię Prezydenta trwały zbyt długo w historii polskiej państwowości. Nie wydarzyło się do tej pory taka sytuacja, żeby prezydent tak długo analizował, czy może awansować któregoś z oficerów służb specjalnych. Co będzie z nominacjami ambasadorskimi? O, to jest pytanie, na które chyba odpowiedź zna jedynie miłosierny Bóg, jeżeli mogę tak powiedzieć. Też o to pytałem Radosława Sikorskiego ostatnio. Nie chciał powiedzieć, czy są prowadzone jakiekolwiek zakulisowe rozmowy z ośrodkiem prezydenckim. Wiemy nie od dziś, że prezydent nie zgadza się na kontynuowanie misji dyploma dyplomatycznej Ryszarda da w Rzymie i Bogdana Klicha w Waszyngtonie. Natomiast Radosław Sikorski zadaje ważne pytanie w tym kontekście. No dobrze, no ale co z pozostałymi 48 yy, kandydatami na ambasadorów, wobec których raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości politycznych ani jeśli chodzi o ich y, służbę dyplomatyczną. Szczególnie, że jest tam bardzo wiele osób, które pracowały w dyplomacji jeszcze za czasów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. Panie redaktorze, to teraz temat, który został wywołany przez przedstawicieli klubów parlamentarnych tworzących koalicję 15 października. Złożą wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. To także jest odprysk w pewnym sensie tego, co w weekend wydarzyło się na Węgrzech. Zbigniew Kondwiński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że w tej sprawie ma zostać przesłuchanych 68 osób. Wniosek, który zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym 25 dotyczących popełnienia deliktów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 Na ile to jest wniosek rytualny, a na ile z niego może wyniknąć takie realne, rzeczywiste działanie, postępowanie zakończone jakąś decyzją Trybunału Stanu? Wiemy w, jakim, w jakiej kondycji jest ta instytucja, wiemy jak to w historii 30-lecia wolnej Polski wyglądało. Jak może być tym razem? Musimy pamiętać, że zbliżają się wybory parlamentarne. Koalicja rządząca będzie w, w ciągu najbliższego roku pytana cały czas o to, co zrobiła w ramach rozliczeń rządów prawa i sprawy. Wniosek do Trybunału Stanu, o ile wyjdzie z Sejmu, bo jeszcze oczywiście czeka nas i prasa Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i głosowanie Sejmu w tej sprawie. Tutaj trzeba oczywiście zaznaczyć, że tych głosów to jest trzy piąte głosów całego Sejmu. Jak zachowa się Konfederacja, to jest wielki, wielki znak zapytania. No, jak się zachowa część PiSu. I jak się zachowa część. Nie, PiS na pewno będzie broniło Zbigniewa Azim. że dyscyplina partyjna w PiSie jest tak, tak samo święta, jak zdanie prezesa. Więc to nie ma, nie ma szansy, nie przewiduje scenariuszy, w których akurat przy głosowaniu nad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 rozliczenia trwają. Że mimo takich pewnych sygnałów, które dochodzą ze strony koalicji rządzącej, że pewne rzeczy się nie udały, że wiele osób jest na wolności, powiedziałbym nawet, że wszyscy są na wolności, nikt nie trafił do więzienia, jeśli chodzi o byłych polityków rządzących w Polsce. No i to wpisuje się w tę taką polaryzacyjną opowieść o polskiej polityce. No ale jest jeszcze drugi element, to znaczy odpowiedzialności państwa prawa i pociągnięcie do odpowiedzialności tych polityków, którzy, wobec których istnieje prawdopodobieństwo, że, że łamali konstytucję. To nawet nie chodzi o te przestępstwa, które miał rzekomo popełnić Zbigniew Ziobro, wyprowadzając pieniądze publiczne do prywatnej partii z Funduszu Sprawiedliwości. Ale też chodzi o te wszystkie momenty, które, w których Zbigniew Ziobro łamał konstytucję. Na przykład powołując czy w współodpowiadając za reformy wymiaru sprawiedliwości. Skrócenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa. Na, na przykład. przykład. Czy ręczne sterowanie śledztwami. Są na to dowody, są na to śledztwa dziennikarskie. Myślę, że polityk, który w taki sposób lekki stosował się do zapisów Konstytucji, no jakby... Powinien przed tym Trybunałem Stanu stanąć i odpowiadać jako osoba, która odpowiadała za te zmiany. Ale pojawia się jeszcze kolejny element. Dlaczego tak późno? To znaczy, co robiła ta koalicja szorząca przez trzy lata? Dlaczego ten wniosek był konstruowany tak długo? Rozumiem, 200 stron trzeba napisać, zgromadzić dowody, no ale już byśmy w, przy dobrych wiatrach byli jako opinia publiczna na samym końcu tej drogi. Już mógłby, już byśmy byli po głosowaniu, już być może Zbigniew Ziobro byłby wzywany przed Trybunał Stanu. To jest jedna sprawa, druga co z osobami innymi, które wiemy doskonale, że współdecydowały o tym jak wyglądały pewne reformy w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda. Osoba, która podpisywała się pod bardzo wieloma projektami ustaw, które według Trybunałów Europejskich, według części opinii publicznej, według części dziennikarzy i konstytucjonalistów łamały konstytucję. Co z premierami, czyli z Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim, którzy firmowali, odpowiadali za te reformy, których skutki do dzisiaj jakby musimy się z nimi mierzyć. Więc to, jest, to są te pytania, które no, jakby trzeba postawić w debacie publicznej, ponieważ tak późne zajęcie się politykami, o, o których wiadomo od lat, że może istnieć prawdopodobieństwo, że łamali konstytucję, że, ta, że koalicja rządząca zajmuje się nimi tak późno z powodów zbliżających się wyborów parlamentarnych. Trybunał Stanu jest w Polsce no, taką instytucją fasadową, takim tylko listkiem laurowym, bo wiadomo, że Przedstawiciele żadnych z ugrupowań, żadnego z ugrupowań nie postawią przed Trybunałem Stanu swoich przeciwników w obawie, że po zmianie władzy ich może spotkać to samo? Wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że Trybunał Stanu skazał w Wolnej Polsce tylko byłego jednego. ministra skarbu. Byłego ministra skarbu. Właśnie. Była szansa, żeby stanął przed Trybunałem Stanu Józef Oleksy, ale to się nie udało. I wziął prono No właśnie, w 2000 tam po, po wyborach w 2007 roku. My nie wiemy, jak ta instytucja działa, dlatego, że nie było okazji, tego za wielu, jak słyszymy, żeby przetestować, czy, czy ta instytucja jest fasadowa, czy nie. Więc y, tutaj musimy poczekać na to, aż ktokolwiek y, stanie przed Trybunałem Stanu. Oczywiście ta lista jest bardzo krótka, ponieważ zwykły poseł nie może stanąć przed Trybunałem Stanu. To są tylko osoby, które zajmują stanowiska takie jak, takie jak prezydent, premier, ministrowie, szef Banku Centralnego i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podobno wniosek związany z postawieniem przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego jest na ukończeniu. Tak słyszymy od wielu miesięcy, mhm. więc być może i pan Świrski, czyli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i Adam Glapiński będą mogli stanąć przed Trybunałem Stanu. No tylko, że tam jest jeszcze jeden problem. Szefową Trybunału Stanu jest Małgorzata Manowska. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Tak wynika z obowiązującego prawa, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest jednocześnie prezeską Trybunału Stanu i yy, pani Manowska, pani profesor Manowska nie zwołuje pełnego posiedzenia, pełnego składu Trybunału Stanu, więc nie może on się de facto zajmować tymi sprawami, które za chwilę będą mogły tam wpłynąć. No ale tutaj jest kolejny element. ponieważ czekamy na wybór nowego przewodniczącego, pierwszego przewodniczącego sądu najwyższego, który nie wiadomo, jaki będzie miał stosunek do I piętrzą prawa. nam się, piętrzą nam się te, te trudności, więc można taki wniosek wysnuć, że taki nomenomen wniosek o postawienie kogokolwiek przed Trybunałem Stanu, no to no, jest właściwie taki gest bardziej polityczny niż, niż prawny. Bo, bo tak. konsekwencji trudno jest nam bardzo przewidzieć, jak, jak to się może zakończyć. Jest Choć jeden te wątek, konsekwencje, tylko dodajmy na koniec, są bardzo poważne dla osoby, która zostanie skazana przez Trybunał Stanu, dlatego, że ona zakazuje kandydowanie i zajmowanie stanowisk politycznych. Jeszcze jeden wątek z pogranicza prawa i polityki. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i to postępowanie karne wobec współpracowników prezydenta, z pracowników w kancelarii prezydenta, którzy mieli mu doradzać w sprawie zaprzysiężenia, a bardziej nie zaprzysiężenia, odebrania ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej, tak mówiła na ten temat.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 Tak mówiła Anna jak rzeczniczka prokuratury generalnej. Panie redaktorze, jaka jest tak naprawdę podstawa prawna tego postępowania? Jakie mogą być jego konsekwencje? No, to jest pytanie do prawnika. Ja mogę jedynie mówić o jakby wymiarze politycznym tego, tego ruchu prokuratury generalnej. No bo też na przykład musimy pamiętać o tym, co mówi Marcin Matczak. Bardzo znany wpływowy adwokat, który twierdzi, że taka interpretacja przez prezydenta Karola Nawrowskiego ustawy o odebraniu ślubowania sprawia, że jest on doskonałym kandydatem do postawienia przed trybunałem Stanu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Natomiast ruch prokuratury, no jak rozumiem, jest związany z tym, że no właśnie z tą interpretacją, prawa. No bo prezydent twierdzi, że jakby ma dowolność w interpretacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Czyli, że może odebrać ślubowania od tych sędziów, których sobie sam wybierze. Taka jest wykładnia prawa w bardzo dużym skrócie, którą prezentuje Kancelaria Prezydenta. Natomiast bardzo wielu konstytucjonalistów mówi o tym, że nad ustawą jest konstytucja, która nie mówi nic o ślubowaniu, tylko mówi o powołaniu i o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No i jakby prokuratura z urzędu ma za zadanie sprawdzić, co tak naprawdę wydarzyło się w kancelarii prezydenta? A że nie może tego postępowania rozpocząć przeciwko czy wobec tego, co robi prezydent, bo jest objęty immunitetem, ale może to zrobić wobec urzędników jego kancelarii. Urzędników i polityków, którzy doradzają mhm. prezydentowi Nawrockiemu. Ja współczuję prezydentowi Nawrockiemu, dlatego że jest pan prezydent niestety zakładnikiem swojego obozu politycznego, a mógłby być prezydentem Ponadpartyjnym. Arkadiusz Gruszczyński. Go Zelda, wygłaszcza. Bardzo dziękuję. Powtórka programu Seldo. Magazyn gospodarczy. Bożej i a naszym gościem jest teraz Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Sejmie trwa właśnie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego. Swoje propozycje, jak już wspomniałem, e, także kilka tygodni temu zgłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki. A co na to wszystko branża? No bo mogłoby się wydawać, że nie będą raczej państwo zainteresowani regulowaniem tego rynku. Tymczasem jest chyba trochę inaczej, to znaczy branża, przynajmniej ta część, która działa legalnie, takich regulacji prawnych, takich wytycznych dotyczących swojego funkcjonowania, chce i potrzebuje. Tak, panie redaktorze, no, powiedział pan dokładnie to, co ja miałem powiedzieć. Nasze stowarzyszenie reprezentuje przedsiębiorstwa, które... Zajmują się usługami zakwaterowania zwanymi potocznie najmem krótkoterminowym i rzeczywiście zabiegamy od samego początku, czyli od 2019 roku o regulację tej branży, dlatego, że my chcemy mieć jako przedsiębiorcy, chcemy mieć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 się właśnie firmom świadczącym usługi najmu krótkoterminowego, a nie na przykład osobom fizycznym, czy na biura, czy na jakieś gabinety fizjoterapeutyczne, czy, czy, czy biura tłumaczeń, czy cokolwiek innego. No ale są też y, takie sytuacje i być może to jest duża część tego rynku, kiedy takie mieszkanie jest wynajmowane nie przez firmę, która się tym zajmuje, a po prostu przez właściciela takiego mieszkania. Tak, i my na to zwracaliśmy uwagę od dłuższego czasu i to też zarówno na poziomie samorządowym, rządowym i na poziomie Unii Europejskiej. I doczekaliśmy się tego, że dwa lata temu Unia Europejska przyjęła rozporządzenie, które dało dwa lata państwom członkowskim na dostosowanie swoich przepisów do tego rozporządzenia, a ono mówi wprost o tym, że najem krótkoterminowy musi być prowadzony legalnie, nie może tu być szarej strefy, i że trzeba te regulacje wprowadzić również przez takie centralne ewidencje obiektów, które świadczą takie usługi i to ustawa rządowa wprowadza, bo ustawa rządowa już od dwóch lat jest procedowana i to bardzo, może się wydawać bardzo powoli, my też się niecierpliwimy, ale te uzgodnienia wszystkich stron, które są w to zaangażowane no trochę trwały i dalej trwają, nawet prosto tutaj do studia przyjechałem z konferencji prasowej ministra Rasia, który odpowiada w ministerstwie Sportu i Turystyki za ten projekt i tam no, przedstawiciele zainteresowanych stron, czyli właśnie przedsiębiorców, samorządowców, hotelarzy wyrażali swoje zdanie na temat tego, co udało się wspólnymi siłami przygotować, tak żeby wszyscy na tym korzystali. Oczywiście nie każdy jest do końca zadowolony, będziemy jeszcze walczyć o swoje, o jakieś drobne, drobne rzeczy, ale cel, czyli likwidacja 60, 60 szarej strefy czyli straty dla budżetu państwa rzędu miliarda złotych rocznie, ta ustawa rządowa przewiduje i, i mam nadzieję, że ona wejdzie jak najszybciej. Czyli jak rozumiem, te rządowe propozycje spełniają państwa oczekiwania co do zasady. A jak jest z tą propozycją, która została przedstawiona przez Polskę 2050 z tym projektem poselskim, który dziś jest dyskutowany w Sejmie? To powiem, powiem panu, panie redaktorze, Czesi się z nas śmieją, że mamy dwa projekty tego samego dotyczące, które, które wyszły od ministrów konstytucyjnych, z tego samego, z rządu. Tego samego rządu. Byłem na konferencji najmokrótkoterminowego, gdzie wypowiadali się w panelu przedstawiciele podobnych jak nasze stowarzyszeń z różnych krajów Europy Środkowej. No i tylko u nas jest taki cyrk. Niestety ta ustawa pani Połczyńskiej, no, ona pierwotnie nie była ustawą. To był dokument, który taki miał jej raczej pomóc w wygraniu wyborów na szefa partii, ale robi wokół niego nadal szum i teraz autopoprawką skopiowała większość ustawy rządowej, żeby, ten, żeby to wyglądało na akt prawny, ale jeżeli by została przyjęta ta ustawa, to po pierwsze wprowadziłaby dualizm prawny, czyli kompletny chaos, ponieważ już wiadomo z ustawy o usługach hotelarskich, że najem krótkoterminowy to jest usługa hotelarska, a projekt poselski zakłada wprowadzenie dla tej samej usługi drugiej nazwy, czyli najem krótkoterminowy, więc będzie można sobie wówczas wybierać co się prowadzi, jaką usługę, tak żeby sobie na przykład optymalizować podatkowo albo żeby robić na złość sąsiadom.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 50, które zakładają, że mieszkańcy, to znaczy wspólnoty bądź też spółdzielnie mieszkaniowe będą miały prawo decydowania, czy w ich nieruchomości może odbywać się najem krótkoterminowy. Zwolennicy takich ostrych jednak przepisów mówią o tym, że najem krótkoterminowy bywa bardzo uciążliwy, że są głośne imprezy, są niszczone klatki schodowe, domofony. W przypadkach skrajnych nawet zdarzało się, że takie mieszkanie były wynajmowane na Godzinę. No a to jest bardzo uciążliwe sąsiedztwo do takiego normalnego, codziennego funkcjonowania. No i to jest właśnie ta część populistyczna, bo nawet ministerstwo starało się sprawdzić skalę takich patologii i...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 Właściciel zabrałby nam to mieszkanie, wypowiedziałby nam umowę najmu. Nie stać nas na to, żeby zamykać taki obiekt, żeby po dewastacji doprowadzać go do, do stanu używalności, bo wtedy właściciel nie zarabia i po prostu nam podziękuję za współpracę. Więc profesjonalni operatorzy robią wszystko: pobierają kaucje, montują czujniki hałasu, współpracują z, ze wspólnotami, ze spółdzielniami, z sąsiadami za ściany. Wszystko po to, żeby właśnie do takich sytuacji nie dochodziło i też apelujemy do do ministra Rasia, żeby nam dał więcej narzędzi, którymi byśmy mogli się posługiwać po to, żeby do takich sytuacji patologicznych dochodziło jak najrzadziej. to miałyby być narzędzia? Na przykład zmiana regulaminu policji. W tej chwili policja nie może interweniować na, na wniosek osoby nie zamieszkującej w budynku, więc my nie możemy, nawet jak mamy szczelnika hałasu informację, że jest przekroczona norma, którą tam ustawiliśmy, nie możemy wezwać policji, że podjęła interwencję. Musimy czekać aż ten hałas zacznie przeszkadzać sąsiadom i sąsiedzi wezwą policję. Więc nie możemy działać prewencyjnie, apelujemy o to, żebyśmy mogli. Też chcemy wprowadzenia do ustawy, bo to było, ale w uzgodnieniach międzyresortowych zniknęło, odpowiedzialności materialnej rezerwującego za potencjalne szkody wyrządzone przez kogokolwiek w obiekcie w trakcie rezerwacji, bo w tej chwili prokuratury i sądy mają problem z tym, żeby egzekwować taką karę, więc też niektórzy goście, którzy chcą po prostu, no, tak w niecnych celach wynająć się obiekt, e, chociażby, żeby tam dokonać kradzieży, albo właśnie zorganizować imprezę, no, zdają sobie z tego sprawę, wiedzą jak postępować, to często są osoby e, już karane, i wiedzą, jak, jak stosować prawo, czy jak odpowiadać, żeby to prawo było po ich stronie. No i niestety prokuratura jest tu bezradna, sądy są bezradne, więc my potrzebujemy narzędzi. Też mówimy o tym, że w takich warunkach, które musi obiekt spełniać, my jesteśmy gotowi, żeby musiał posiadać czujnik hałasu, czyli nawet największe firmy mówią, że mogą dokonać dużych inwestycji, żeby w każdym obiekcie był czujnik hałasu, po to, żebyśmy mogli reagować od razu, zanim jakiekolwiek sytuacje takie takie no, patologiczne miałyby miejsce, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest mikroskala i samorządowcy sami podkreślają, że jeżeli zdarzają się tego typu sytuacje, to są to sytuacje wyłącznie w mieszkaniach, które działają w szarej strefie. No właśnie, jak tę szarą strefę skutecznie wyeliminować, czy, czy też zmusić właścicieli takich mieszkań do tego, aby normalnie funkcjonować no Trzeba zacząć od tego, co to jest szara strefa. W polskich realiach jest to każda osoba, która prowadzi usługę najmu krótkoterminowego prywatnie. Nie, jako, nie rozlicza się jako z przychodów z działalności gospodarczej, ale na przykład udaje przed, przed skarbówką, że prowadzi najem i rozlicza to prywatnie. Już w tym momencie nie rozlicza właściwie podatku VAT od importu usług i popełnia przestępstwo skarbowe, ponieważ VAT płaci w Irlandii, w Holandii, czy gdziekolwiek indziej ma siedzibę portal rezerwacyjny, a nie w Polsce. Więc to już jest szara strefa i pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki tutaj jest taki, że żeby centralny rejestr, który w tej chwili ma zacząć funkcjonować. A to dodajmy jest efekt regulacji unijnej. Tak, to jest efekt regulacji. Tak, tak, Rozporządzenie zobowiązuje każdy kraj, żeby wprowadził centralny rejestr obiektów zakwaterowania. W tej chwili w Polsce mamy takie ewidencje gminne. Każda gmina robi to trochę inaczej, a trochę, inaczej, trochę czego innego wymaga od, od obiektów. Więc tutaj będziemy mieli jednolite zasady, centralny rejestr, i w tym rejestrze będą mogły się e, swój obieg zarejestrować wyłącznie podmioty gospodarcze e, lub osoby, które będą to prowadziły jako osoby prywatne, ale jako działalność nierejestrowana do progu, e, który ta działalność zakłada lub agroturystyka. E, i bez tego numeru z ewidencji już od no, 20 maja, jest tą, jest tą datą graniczną, od 20 maja nie będą mogły wystawiać swoich ofert ani na portalach rezerwacyjnych, ani na portalach reklamowych, ani nawet na takich fizycznych nośnikach, ponieważ oferta usług zakwaterowania bez numeru będzie grozić karą do 50 tysięcy złotych. Więc to po prostu będzie nieopłacalne. A kto jak to będzie weryfikował? Bo rozumiem, jeśli mówimy o tych dużych platformach rezerwacyjnych, to jeśli nie podamy tego numeru, to nie pójdziemy dalej. No ale przecież taki najem krótkoterminowy oferowany jest nie tylko na tych platformach, ale także chociażby w mediach społecznościowych. Tak i to też, to też będzie zabronione bez podania numeru i za to będą odpowiadały samorządy. Tutaj jest taka według ministerstwa kolejność, że za weryfikację tych ofert, za weryfikację obiektów, czy działają zgodnie z prawem odpowiada samorząd gminny, a za karanie e, samorząd, e, samorząd wojewódzki, marszałek. My też będziemy ponosili opłatę, żeby, żeby jakoś sfinansować działania tych, tych organów samorządowych, bo też ustawa zakłada, że będziemy musieli ponieść opłatę np. 40 zł za rejestrację obiektów tej centralnej ewidencji, no ale to to jest zgodnie z założeniem rozporządzenia, to jest opłata rozsądna. Jednorazowa, jak rozumiem. Jednorazowa, tak. Jeśli chodzi o te regulacje, które mają zacząć obowiązywać i to jest zbieżne e, zarówno w tym projekcie poselskim, jak i projekcie rządowym. To jest kwestia dania samorządom pewnej możliwości tego, aby tworzyć takie specjalne strefy, w których taki najem nie będzie dozwolony, a mówiąc precyzyjniej, strefy, gdzie będą dozwolone tylko usługi hotelarskie, które są świadczone w hotelach. Czy myśli pan, że samorządy będą po to narzędzie sięgać? Na razie tego nie zakładają. Nawet te samorządy, które najbardziej walczyły o pewne prerogatywy, nie zamierzają tych przepisów na razie stosować. Na razie chcą poznać skalę najmu krótkoterminowego na swoim terenie. Zobaczyć, gdzie jest tych obiektów dużo, gdzie jest mniej. Zacząć, móc zacząć tym zarządzać. Ale też samorządy zwracają uwagę i my również apelujemy do ministerstwa o, o to, żeby te potencjalne strefy wolne od najmu krótkoterminowego oznaczały zakaz z rejestrowania nowych obiektów przez jakiś czas, a nie zakaz prowadzenia działalności, bo e, obawiamy się tego, że takie strefy no będą, będą prowadziły do takich sytuacji, że ktoś na przykład odkupi zrujnowaną kamienicę od miasta, wyremontuje ją, przeznaczy na najem krótkoterminowy, a, a gmina sobie wymyśli, że w tym miejscu akurat jest zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Więc my chcemy mieć prawo, które będzie przewidywalne i jasne. czy jeżeli ktoś już się zarejestruje, będzie prowadził usługi, będzie mógł je prowadzić dalej, a zakaz na przykład będzie obowiązywał przez kilka lat, że na danym terenie nie można dopisywać kolejnych, kolejnych obiektów do listy, żeby tam skala się nie powiększała i o to, o to apelujemy do rządu. Tutaj samorządy się z nami zgadzają, też podnosząc argument taki, że no nie, wszystkie, nie wszyscy samorządowcy są odpowiedzialnymi gospodarzami i, i może, mogą zdarzyć się tacy, którzy zostawią miejscowość na przykład uzdrowiskową z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego, co może, co może zrujnować budżet takiej miejscowości turystycznej. I tutaj musimy stawiać kropkę Grzegorz gorowski prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję to był magazyn Saldo, Boże Prześniewskie, także dziękuję. Do usłyszenia. Powtórka programu. Komentarz. Z nami pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wisegrad Insight. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Opowiadał Piotr Piętka o tym spotkaniu dzisiaj z Petera Madziara, z węgierskim prezydentem, o tym, jakie mogą być tego konsekwencje dla Węgier, a jakie konsekwencje i kiedy możemy je odczuć, zobaczyć, konsekwencje dla Europy, dla Unii Europejskiej, tych węgierskich wyborów parlamentarnych przełomowych, bardzo dla historii i tego kraju i być może także dla całego kontynentu. Kiedy one nam się objawią i jakie mogą być? No, bo pierwsze, musimy patrzeć na to, co Węgrzy zrobią w polityce europejskiej. I w polityce europejskiej mam na, przez to, e, mam na myśli tutaj e, także to, co, e, co jest ważne dla Polski e, w polityce europejskiej. Mówimy tutaj o polityce energetycznej, polityce dotyczącej blokowania funduszy na obronność, e, a także polityce wobec Ukrainy. I tutaj piłka po stronie Węgier, zaraz mogę to rozwinąć. A z drugiej strony, tego, e, tego co politycy europejscy, im chociażby Ursula von der Leyen, sygnalizują jako rzeczy do zmiany, do wykorzystania tego momentu węgierskiego w polityce europejskiej. No i tutaj jestem nieco zaskoczony i państwo być może e, też będą, jeśli zagłębimy się w to, co w Brukseli piszczy, jeśli chodzi o, o te zmiany. i w, Nie tylko w Brukseli, ale w stolicach europejskich, o których mówimy, e, bo tutaj są sprawy i e, rozwiązań no, instytucjonalnych. Także mają a politycy europejscy apetyt na e, moment rewolucji a z drugiej strony w stolicach europejskich także po, po, po poszukiwania gorączkowe dla no, kogoś, kto w jakimś sensie też zastąpi Orbana, patrzy się na to, jaką rolę Wiktor Orban wypełniał i, i to jest też spory temat. Ale mówiąc o tym pierwszym wątku, to znaczy co to oznacza dla Polski, to... Peter Modziar po pierwsze zapowiedział e, oczywiście, jak tradycyjnie robił to też Viktor Orban, pierwszą wizytę w e, Polsce, co podnosi pozycję Polski w tym sensie, że współpraca, dobra współpraca, której nie było od czterech lat co najmniej, między obojętnie którym polskim premierem a węgierskim premierem jest osią współpracy nadającej sens i treść współpracy wyszehradzkiej, a ta ma sens tylko jeśli chodzi o wpływ na politykę Unii Europejskiej, na politykę Rady Europejskiej, na koordynację naszych stanowisk środkowoeuropejskich z naszymi specyficznymi interesami wobec pozostałych sąsiadów i partnerów Unii Europejskiej. I to jest y, i kluczowa, y, pierwszy i kluczowy kierunek podkreślony także przez Petera Madziara jako zwrot od tej polityki zależności od Rosji, od y, naszych konkurentów wrogów y, ku polityce firmowanej Sojuszem Północnoatlantyckim, kierunkiem też północnym, który jest dla polskiej polityki zagranicznej tak ważnym, kierunkiem, y, którego osią jest bezpieczeństwo. Druga, tutaj mówimy też o bezpieczeństwie energetycznym, druga, druga, drugi element to jest odblokowanie oczywiście też funduszy na które chociażby Polska czeka na, na pół miliarda euro, dwa miliardy złotych mniej więcej za przekazany sprzęt dla Ukrainy, który by rząd węgierski blokował do tej pory, jeśli chodzi o odzyskanie tych pieniędzy z Unii Europejskiej, a poza tym finansowanie Ukrainy, który też jest w naszym żywotnym interesie, by państwowość ukraińska, by wysiłek zbrojny Ukraina mogła kontynuować, by odzyskała suwerenność i byśmy nie ponosili wyższych kosztów jako my kraj, przekazując i wspierając Ukrainę, tylko żeby był to solidarny wysiłek europejski. No i Peter Maziar zapowiada, że spodziewa się tego odblokować taką decyzję, równolegle zapowiadając, że spodziewa się, że Ukraina odblokuje także rurociąg przyjaźń, by ropa do koncertu, Mol węgierskiego koncertu mogła płynąć. No i w końcu są to są to, są to jeszcze kwestie, nazwijmy to ogólnie wpływów rosyjskich czy wpływów obcych w kampaniach politycznych, w kampaniach wyborczych w Europie, które kształtują, mogą wywrócić w jakimś sensie strategiczną spójność w państwach Unii Europejskiej, jeżeli wybory te wygrywaliby no te prawda po, jak to Orban powiedział, myszy dla, dla Lwów, które są nam wrogie. Orban mówił w materiale ujawnionym przez Bloomberg do Putina, że jest myszą, która chce pomóc lwom, czyli jednemu lwu, uwolnić się z pułapki, jaką są między innymi sankcje. Jeżeli, jeżeli będą wybory w Europie, które będą wygrywali tego rodzaju politycy, którzy prowadzą politykę niesuwerenną, no to będzie to kłopot dla strategicznej spójności, strategicznych celów, które chcemy wspólnie osiągnąć w Europie. A ten drugi to wątek, perspektywy... który pan poruszył, panie redaktorze, czyli to, w jaki sposób Bruksela może wykorzystać wyniki wyborów węgierskich do przeforsowania no, tych procesów, na których jej szczególnie zależy. Co ta zmiana władzy na Węg dla no, brukselskiej, brukselskich urzędników i, i dla Komisji Europejskiej może oznaczać. Czy to jest jakaś furtka uchylona na przykład do zmian traktatowych nawet? No właśnie. <laughs> Ursula von der Leyen po już dzień po wyborach mówiła, że, że oczekuje to, to takiego momentum, takiego takiego um, takiej chwili, która da możliwość na zmianę, zmianę zasad dotyczących głosowań w polityce międzynarodowej. No powiedziałbym hola hola. Po pierwsze nie spodziewam się tego zbyt szybko. Nie będzie to zbyt łatwa ścieżka. To być może jest droga na manowce prowadząca do no, otwierania nowego e, sporu. Peter Madziar nie sygnalizował tego w żaden sposób wprost, a poza tym w kolejce są inni chętni, by ewentualne takie zmiany e, blokować. Więc e, myślę, że zmiany zasady, reguł, zmiany traktatowe w sytuacji wojennej, która nadal nas obowiązuje, nie są tak bardzo, e, e, nie są tak bardzo możliwe i mówienie o nich jest no, nieco jakby stawianiem poprzeczki wyżej, o którą możemy się potknąć i przewrócić w sytuacji, w której rzeczywiście coś można osiągnąć, to znaczy można po wyborach węgierskich odblokować szereg praktycznych, ważnych decyzji, które muszą być wynegocjowane w ramach obecnych traktatów, bo do zmiany traktatów też potrzeba czasu. Możemy mówić o sprzyjającym klimacie dla otwarcia i popchnięcia dalej negocjacji akcesyjnych. W drodze do Unii Europejskiej zapewne będzie w pierwszej kolejności zaskakująco może dla nas Islandia, która ma referendum już w sierpniu, a więc będzie ścieżka otwarcia na y, powiększenie wspólnoty mm. europejskiej, potem oczywiście kraje bałkańskie, Czarnogóra, ale te najważniejsze dla nas to są tematy Mołdawii, Ukrainy, naszych wschodnich sąsiadów i otworzenie tej ścieżki, myślenia o perspektywie większej Europy, bardziej odpornej na globalne zawirowania, to jest z pewnością coś, to jest moment, który y, węg węgierskie wybory o, otwierają, a nie tylko, że na drodze stoją i to jest ten ostatni punkt, o którym wspomniałem y, różni politycy, którzy chętnie by być może zajęli miejsce Viktora Orbana jako lidera tych, którzy ową ambicję europejską są gotowi sprzedać y, obcym, wrogim nam lub konkurencyjnym co najmniej siłom, y, którym wcale nie zależy na spójności strategicznej, na sile Europy, na, na budowie wspólnej perspektywy. No i tutaj kandydatami są chociażby Robert Fico. Zapewne ostatecznie do ugadania i przekonania, ale jednak będzie Pewnym hamulcowym takich procesów. Być może, być może będzie to Andrzej Babisz, premier Węgier, choć pamiętajmy, że on jednak mówił zawsze, że on robi biznes, a nie politykę, dlatego w jakim sensie nie spodziewam się bardzo głębokiego ideologicznego oporu z jego strony, a raczej także chęć dobicia targów o interesy, które są dla niego ważne. No mówimy w końcu też o innym środkowoeuropejskim przywódcy byłym premierze Słowenii, pan Jansza, z pewnością chciałby i widziałby się w takiej roli przywódcy prawicy europejskiej i chętnie też wykorzystałby moment na, na zwrócenie na siebie uwagi, gdyby, choć na razie na to się nie zapowiada, miał okazję sformułować nowy rząd, bo o jeden głos przegrał wybory, w tym sensie jeśli chodzi o stan posiadania w nowym parlamencie słoweńskim, natomiast niewątpliwie ideologiczne pozycje zajmował bardzo bliskie tego, co, co mówił Wiktor Orban i być może on mógłby próbować gry na, na tego typu sentymentach i interesach również innych globalnych Gracze mówimy o Rosji, o Chinach, no, ale także o Stanach Zjednoczonych, które szukają z pewnością po upadku e, Wiktora Orbana e, nowego agenta wpływu na prawicę europejską. Mówiliśmy o tych relacjach bilateralnych węgiersko-polskich po wyborach m, na Węgrzech. Mówiliśmy o tym, jak one mogą wpłynąć na politykę Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o nasz region i o grupę wyszehradzką, to czy wynik tych wyborów węgierskich w jakiś sposób może wpłynąć na jej ożywienie albo nawet wręcz reanimację? Myślę, że to jest nieuchronność, a nawet po polityczna konieczność, bo jeżeli Węgrom, nie podamy Węgrom pod przywództwem Madziara pomocnej ręki i nie odbudujemy razem potrzebnego formatu w Europie, naszego wpływu, także na agendę unijną ze wspólnymi interesami. Nie chodzi tutaj o jakieś specjalne też przyjaźnie, które naturalnie istnieją i sympatie wzajemne istnieją między naszymi społeczeństwami, ale między politykami i między państwami są przede wszystkim interesy, co zresztą to są słowa Petera Madziara, no to stracimy okazję, a będą szukać różnego rodzaju połączeń i jeżeli nie, nie wykorzystamy tego momentu na... Zreorganizowanie priorytetów Grupy Wyszehradzkiej ze sprzyjającym nam Budapesztem, no to Budapeszt poszuka sojuszników, którzy będą z nami konkurować, czyli innych formatów, innych organizacji, właśnie tej, tej współpracy środkowo-europejskiej z innymi stolicami. Więc to jest w jakimś sensie też priorytet dla polskiej polityki, by odnowić na naszych zasadach. Grupę Wyszehradzką, na zasadach, które są zresztą fundamentem tej współpracy, czy pamiętamy, że zawołanie, które kiedyś było zawołaniem Wiktora Orbana, zapomniał o tym Ruscy do domów, w 89 tak powiedział na wiecu, nawołując do wycofania Armii Czerwonej, było fundamentem współpracy Wyszehradzkiej. Więc to jest okazja. Z drugiej strony jest to okazja dla Polski, by tą całą przestrzeń współpracy środkowoeuropejskiej, łącznie z formatem Trójmorza, Bukaresztańskiej i Dziewiątki, skoordynować i skoncentrować wokół, wokół Warszawy, wokół roli, jaką Warszawa wypracowała sobie pośród innych stolic europejskich przez i nasz wysiłek w pomoc, włożony w pomoc Ukrainie, w zorganizowanie też finansowania i priorytetów bezpieczeństwa w Europie, no i w końcu, co jest bardzo ważne, a w Polsce często niedoceniane, pokazywanie, że Polska i cały region środkowej Europy jest regionem wzrostu do którego bardzo szybko będą starały się dogonić także Węgry, pozostające póki co w stagnacji, ale patrzące na model wzrostu, model gospodarczy i sukcesy gospodarcze polskiej i innych państw Środkowej Europy, co będzie magnesem przyciągającym uwagę nie tylko polityczną, ale oczywiście przede wszystkim inwestorów i uwagę gospodarczą. Wielkie nadzieje pokładamy w nowym węgierskim premierze. Skąd ta nadzieja wynika i wypływa, panie redaktorze? Dlatego, że przecież Peter Madziar nie jest takim typowym liberałem, który nadaje na tych samych falach, co na przykład szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To jest człowiek, który wyszedł z Fidesu i który tymi już swoimi pierwszymi słowami po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech, dotyczącymi chociażby Ukrainy, pokazuje, że nie we wszystkim z tą liberalną Europą będzie się zgadzał. Są różne postaci liberalizmu, a na Węgrzech, no zresztą jak w Polsce liberałami często byli ci, którzy próbowali zrozumieć i wypromować interes y, narodowy. To już nie wchodząc w, szczególnie w historię, trzeba powiedzieć, że Peter Madziar y, przez ostatnie dwa lata odnowił więź, kontrakt społeczny w jakimś sensie potwierdzony wynikiem tych wyborów z, z narodem. On mówi też językiem narodu. Y, to brzmi górnolotnie dla niektórych y, być może nawet niebezpiecznie, że mówi się o narodzie, w sensie społeczeństwa, które ma znaczenie polityczne, w tym społeczeństwa obywatelskiego, przed czym Peter Madziar nie ucieka i do, chce docenić, to było widać po, chociażby od, od poniedziałku przez docenianie organizacji zajmujących się uwidacznianiem patologii na Węgrzech, że je promował i dawał im miejsce podczas trzygodzinnej konferencji prasowej. To jednak cały czas w jego retoryce naród i fundament współpracy państw narodowych w Europie, które dopiero wznoszą się na wyższe elementy, już nie chcę jakiejś filozofii z szczególnie mm. opowiadać, ale dają legitymizację, dają moc instytucjom współpracującym i koordynującym tę współpracę na poziomie instytucji europejskich. I on się wpisuje w nurt, który jest też nurtem promowanym przez rząd w Warszawie. Jest też politykiem, który owszem najpierw korzystał z kariery w ramach rządu Fidesz, ale od momentu, w którym z tego zrezygnował i pielgrzymował, odbył pewnego rodzaju moralną pokutę, a teraz stoi na czele jakiegoś rodzaju jednak rewolucji moralnej, godnościowej Węgrów. I tym samym jest też w jakimś sensie zakładnikiem dążeń społecznych, aspiracji obywateli Węgier, narodu węgierskiego, który jasno określił priorytety, których strażnikiem zarazem się stał. I Peter Madziar dlatego jest obietnicą, bo jest nie tylko... Sam, on nie wymyślił tego zwrotu Węgier. On stanął na jego czele w dobrym momencie i tu jest jego zasługa. Wykonał tytaniczną pracę chodzenia do każdej z małych miejscowości i rozmowy z z obywatelami bezpośrednio zbudował dzięki temu swoją autentyczność. Ale to Węgrzy wybrali ten kierunek i są potwierdzeniem jako całe społeczeństwo kierunku, który rząd przyszły rząd węgierski będzie miał do zrealizowania. Muszę jeszcze pana zapytać, panie redaktorze, o te fake newsy, które się pojawiły w czasie kampanii wyborczej niezwykle agresywnej przed tymi wyborami na Węgrzech, a które pojawiają się także w polskiej przestrzeni publicznej. Będzie je prostował nowy węgierski premier? Czy przejdzie ja myślę, na że należy je zbyć śmiechem. On zresztą to robi. A jeżeli dostał, bo poszedł też do mediów publicznych węgierskich, A tak, dzisiaj które zamierza... o tak. Tak, które zamierza też no, zawiesić przynajmniej programy informacyjne, bo one nie były informujące, one de facto y, powielały przekazy ideologiczne, zgodne z resztą z narracjami Kremla, o tym pisał od, od lat. My sami też pisaliśmy o tym w Visegrad Insight. Ośrodki analityczne porównywały to jeden do jednego. No, podatki Węgr Węgrów służyły do robienia propagandy rosyjskiej nad Dunajem to on, on zbywa te pytania śmiechem. No, znaczy, Jeżeli tutaj mówimy o, premier, o, o, o o tym, że pan Kaczyński przeczytał książkę, której nie było, bo się na nią powołuje, a żadnej książki nie było. Mówimy o rzekomej książce byłej minister Wardze, czyli byłej żonie Petera Madziara albo jakimś, o innych rzeczach, na które... W które polska prawica chce wierzyć, no to, no to można po prostu pośmiać się z nich, natomiast no, no niewiele tutaj jest do komentowania. Pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wisegrat Insight, Fundacja Republika, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Powtórka programu.